Szczęśliwego Nowego Roku. Zapraszam na pierwszy podcast w tym roku. O, przepraszam, nie ten guziczek wcisnąłem. To miał być ten guzik. RealPolish.pl Your Polish Language Online Resource. Za mikrofonem, Piotr. To jest podcast RealPolish. Jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego Witam, słuchajcie podcastu realpolish.pl Witajcie moi kochani Cieszę się, że widzę stałych słuchaczy Witam was bardzo serdecznie Są też nowi słuchacze Bardzo się cieszę Witajcie w naszej grupie Jak się domyślacie to naprawdę nie widzę was A szkoda, może kiedyś w przyszłości będzie taka możliwość I zobaczę was, was wszystkich Wiem jednak, że jest nas coraz więcej Nasza grupa uczących się języka polskiego rośnie, widzę to po wykresach, liczbach i statystykach. Przez cały rok, 2013, stronę realpolish.pl ci, ci z was, którzy pierwszy raz słuchacie podcastu, musicie wiedzieć, że jest to adres mojej strony realpolish.pl Zatem w roku 2013 moją stronę oglądano 150 tysięcy razy, a w roku 2014 było to już 250 tysięcy razy o 100 tysięcy razy więcej. Co będzie w roku 2015? Nawet nie chcę o tym myśleć. Bardzo się cieszę z tego, bo bez Was moja praca nie miałaby sensu. To dla Was nagrywam te podcasty, dla Was robię nowe lekcje, historyki, nowe programy. Cieszę się, że słuchacie tych lekcji i uczycie się ze mną polskiego. Sprawia mi to wielką przyjemność, Mam z tego wielką radość, że mogę pomagać Wam w nauce polskiego. Ostatnio dużo pracuję nad programem Daily Polish Listening. Właśnie przygotowałem kolejne części. To była praca, ale również wielka przyjemność dla mnie. Wielka frajda. Przygotowałem wiele opowiadań. Ostatnio przygotowałem skróconą wersję doktora Jekylla i pana Hajda, portret Doriana Greya, opowiadałem też przygody Tomka Sawiera, historię o Moby Dicku i wiele, wiele innych. Myślę, że z przyjemnością będziecie słuchać tych opowiadań. Przypominam, że to jest program dla średnio zaawansowanych. Jeśli... Rozumiecie moje podcasty? To na pewno jesteście gotowi na Daily Polish Listening. Zapraszam bardzo serdecznie. Jeśli chcecie poprawić się w słuchaniu, chcecie poprawić swoje rozumienie ze słuchu po polsku, to jest to świetny program, bo macie... Konkretny plan do wykonania. Codziennie musie, musicie słuchać jednej historyjki. Moi drodzy, rozpoczął się nowy rok i tak się składa, że zawsze na początku roku robimy sobie postanowienia noworoczne. Postanowienia noworoczne, czyli myślimy sobie o tym, co zmienić w naszym życiu, co poprawić, co udoskonalić To są właśnie nasze postanowienia Może nie wszyscy tak robią Ale wielu z nas tak robi Wielu z nas robi postanowienia noworoczne Na przykład, że będziemy zdrowiej się odżywiać Będziemy uprawiać sport Albo, że będziemy więcej czytać lub słuchać na przykład podcastów po polsku. Robimy postanowienia i tak szybko, jak zaczyna się nowy rok, tak szybko nasze postanowienia biorą w łeb. Brać w łeb. To idiom. Jeśli coś bierze w łeb, to znaczy, że nie udaje się. Łeb to inaczej mówiąc głowa. Najczęściej, jeśli mówimy łeb, to myślimy o głowie zwierzęcia. Na przykład krowa albo świnia ma łeb. Pies też ma łeb. Brać w łeb to dosłowie, dosłownie znaczy dostać w głowę, uderzyć w głowę, w łeb. Jeśli uderzymy krowę w łeb bardzo mocno, to krowa umrze. Tak jak umierają nasze postanowienia. Postanowienia biorą w łeb. OK, Rozumiecie? Co znaczy idiom? Brać w łeb. Obiecujemy sobie coś, planujemy coś, a potem nasze plany biorą w łeb. Chcemy być lepiej zorganizowani, nie chcemy odkłada odkładać rzeczy na później, chcemy mm, oszczędzać pieniądze, chcemy uczyć się języków. Jak to zrobić? Jak dotrzymać danych sobie postanowień? Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego nasze plany biorą w łeb? Dlaczego często nie udaje nam się dotrzymać naszych postanowień. Szukałem odpowiedzi i wydaje mi się, że je, je znalazłem. Ludzie mają dobre intencje, ale często nie mają planu. Nie mają konkretnego planu, jak zrobić to, co sobie zaplanowali. Słuchałem takiego podcastu w którym Walter Michel, autor testu Marshmallow, już kiedyś opowiadałem wam o tym teście. Jeśli nie słuchaliście tamtego podcastu, to zapraszam, posłuchajcie podcastu numer 215 pod tytułem Nauka języków i samokontrola. Ten eksperyment Marshmallow wykazał, że ludzie którzy mają lepszą samokontrolę, dają sobie w życiu lepiej radę. Mają lepszą pracę, więcej pieniędzy, są szczęśliwsi. Przypomnę wam, na czym polegał ten eksperyment. Otóż dzieci w wieku 4-5 lat dostawały po jednym cukierku marshmallow. Jeśli nie zjadły tego cukierka przez 15 minut... To miały obietnicę, że potem dostaną dodatkowego cukierka Jak się domyślacie, dla dzieci 15 minut to wieczność To bardzo długo Większość dzieci zjadała swoje cukierki Tylko 30% dzieci poczekało Nie zjadło swoich cukierków I w nagrodę te dzieci dostały dodatkowe cukierki OK? Te dzieci potrafiły kontrolować siebie. M Walter Michel odkrył, że aby udało nam się odmówić sobie czegoś, musimy postępować w konkretny sposób. Musimy trzymać się planu. Odmówić sobie czegoś, to znaczy świadomie nie zrobić czegoś. Na przykład nie zjeść cukierka, jasne? Zatem... Jaka jest ta strategia? Jaki jest ten plan? Walter Michel odkrył, że dzieci przekształcają, transformują bardzo trudne zadanie w coś łatwiejszego. Dzieci odwraca, odwracają się, nie patrzą na cukierki, odsuwają cukierki od siebie zakrywają sobie oczy, zakrywają nos, żeby nie czuć tego wspaniałego, słodkiego zapachu cukierka. No łatwe, prawda? Naukowcy wymyślili na to wspaniałe określenie. Kontrola wykonawcza, czyli executive control. Ludzie są w stanie wykorzystać swój mózg. Korę przedczołową. Po angielsku to się nazywa prefrontal cortex. To jest część mózgu, która odpowiada za nasze działania, za to, co robimy. To nie są nasze emocje, nasze uczucia. Jesteśmy w stanie wykorzystać tę część mózgu, żeby osiągnąć swój cel, żeby pokonać swoje emocje i instynkty. Nasz instynkt mówi Zjedz tego wspaniałego, słodkiego cukierka Ale my jesteśmy w stanie nad tym zapanować Właśnie dzięki tej części mózgu Czasami jest nam łatwiej, czasami jest trudniej A czasami jest bardzo trudno A czasami nie udaje nam się są ludzie, którzy łatwiej kontrolują swoje zachowania, inni mają z tym duże problemy. Jednak każdy może poprawić się, każdy może ćwiczyć kontrolę swojego zachowania. Jak ćwiczyć samokontrolę? Powiedzmy, że chcemy na przykład mniej pić piwa. Potrzebujemy planu. Zwykle wieczorem, na koniec dnia, około godziny dziewiętnastej, wypijamy piwo. OK? Musimy mieć jakieś zastępcze zajęcie w tym czasie, które ułatwi nam całe zadanie. To jak zamykanie oczu przez dzieci, zamykanie nosa, okay? odsuwanie cukierka. To zajęcie ma być alternatywą dla picia i powinno być bardzo praktyczne, coś praktycznego. Zatem jeśli chcesz napić się piwa, to zamiast tego wcześniej napij się wody. Zanim skusisz się na piwo, wcześniej napij się dużo wody. Nie będziesz już mieć ochoty na piwo. Niektórzy robią tak, że mówią komuś o swojej słabości. Mówią, jeśli wypiję piwo albo zjem dużą porcję deserów, deseru, to... Jestem ci winny 100 złotych, okej? Okay? Strata 100 złotych jest dla nas o wiele bardziej bolesna niż przyjemność wypicia piwa, piwa albo zjedzenia deseru. Jeśli powiesz ludziom, najlepiej komuś, kto wątpi w ciebie, jeśli powiesz takiej osobie, że chcesz trzymać się jakiegoś planu, że będziesz biegać, albo będziesz dużo ćwiczyć, to później zrobisz wszystko, żeby dotrzymać słowa. Dlaczego tak trudno dotrzymać danego sobie słowa? Dlaczego tak trudno realizować nasze postanowienia? Dzieje się tak dlatego, że przyjemność, którą Otrzymujemy w tej chwili, już teraz, pyszne piwo albo deser czekoladowy. Ta przyjemność jest dla nas o wiele bardziej wartościowa niż przyszłe dalekie cele. OK? Jeśli nie wypijemy piwa albo nie zjemy deseru, kiedyś będziemy szczuplejsi, to pewne, wiemy o tym. Ale trzeba na to... Bardzo długo czekać. To bardzo odległa przyszłość. Żeby osiągnąć cel, musimy widzieć już teraz efekty naszej pracy. Dlatego dobrze jest wyobrazić sobie, bardzo dokładnie wyobrazić sobie efekty naszych postanowień. Jeśli chcecie mówić lepiej po polsku i waszym planem jest, Codziennie słuchać przez 30 minut To wyobrażajcie sobie Jak mówicie po polsku Jak porozumiewacie się po polsku Jeśli chcesz być szczuplejszy Chcesz być zdrowszy Wyobrażaj sobie Jak będziesz wyglądać za pół roku Jeśli będziesz codziennie biegać Przez pół godziny Wtedy będzie ci o wiele łatwiej pójść na trening. Jednak wszystko zaczyna się od tego, czy naprawdę chcemy coś osiągnąć, czy naprawdę chcecie nauczyć się polskiego, czy naprawdę chcecie być szczupli, zdrowi. Dlaczego tego chcemy? To jest najważniejsze. Jeśli wiemy dlaczego, Wtedy zrobimy wszystko, żeby to osiągnąć. Niedługo miną dwa pierwsze tygodnie roku i wtedy większość ludzi porzuci swoje postanowienia noworoczne. Przestaną chodzić na siłownie, przestaną biegać, nadal będą palić papierosy, jeść słodycze. Początek roku daje nam nadzieję na nowy start. Chcemy się rozwijać. Chcemy być coraz lepsi. To daje nam szczęście. Mogę się zmienić, mogę się poprawić. Poprawa. Rozwój to coś, co daje nam siłę. Zatem, jeśli chcesz mieć kontrolę nad sobą, musisz coś robić, a nie czekać, aż to zrobi się samo. Ludzie często robią sobie listę postanowień, ale właściwie to jest lista ich życzeń, a nie postanowień. To jest lista życzeń. To nie są postanowienia. Jeśli coś postanawiasz, to znaczy, że tak ma się stać. Tak ma być i kropka. To jest postanowienie. Jesteś za to odpowiedzialny. Nie ma innej możliwości. Postanawiasz, tak i tak będzie, ok? Większość ludzi planuje coś, ale jeśli to się nie uda, to nie są zbyt zawiedzeni. Nie udało się, trudno. Ludzie nie są zawiedzeni, bo nic nie robili, więc mówią trudno, nie udało się. Nie włożyłem w to zbyt dużo si wysiłku. Widać jestem na to za słaby albo za słaba. Jeśli chcesz coś osiągnąć, musisz mieć wizję, musisz naprawdę wiedzieć, widzieć czego chcesz. Już o tym mówiłem. Samo postanowienie nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest wiedzieć, czego chcemy. Nie coś, co być może się wydarzy. Wielu ludzi na początku roku mówi, Chcę przestać jeść cukier. Chcę schudnąć 10 kg. Problem w tym, że to nie jest zbytnio podniecające dla ludzi, nie jest inspirujące. Takie postanowienie nie mówi o tym, co dostaniesz, tylko o tym, co stracisz. Zgadzacie się? Jeśli masz wizję, to znaczy, że wiesz, co chcesz zbudować. O, zbudować, to jest ważne słowo Jeśli to jest coś, co cię kręci, co cię podnieca Jeśli to coś zmusi cię do działania To bardzo dobrze, musisz tak bardzo tego chcieć Że jeśli nie zrobisz tego, to poczujesz ogromny żal, ogromną stratę Jeśli czegoś bardzo pragniesz, to zrobisz wszystko, żeby to osiągnąć Wyobraź sobie, że w lato przyjeżdżasz do Polski. Rozmawiasz po polsku ze swoją rodziną. Ta wizja jest tak silna, tak mocna, że nawet nie możesz spać w nocy. Chcesz słuchać podcastów po polsku, żeby poprawiać swój polski. To cię kręci, to cię cieszy. Ta wizja, przyjemność jaką masz, gdy mówisz z rodziną po polsku. Jeśli widzisz innych ludzi, którzy też chcą osiągnąć to samo, to czujesz to wszystko jeszcze mocniej. Byliście kiedyś na stadionie, na meczu, wszyscy ludzie chcą tam zwycięstwa swojej rodziny, swojej drużyny. To udziela się również nam. Czujemy wielką siłę. Dlatego zachęcam Was do pisania komentarzy Do komunikowania się na mojej stronie Na Facebooku Odpowiedzi na komentarze Komunikowanie się z ludźmi podobnymi Którzy mają podobny cel Daje nam ogromną siłę Czujemy to Czujemy to w środku Dlatego zachęcam Was do pisania komentarzy Pisania czegokolwiek pod podcastami to nie musi dotyczyć koniecznie tematu konkretnego podcastu. Napiszcie cokolwiek, coś od siebie, co robiliście wczoraj, dzisiaj. Od pewnego czasu myślę o tym, żeby założyć grupę na Facebooku, gdzie można będzie pisać, zadawać pytania, odpowiadać na pytania, po prostu komunikować się. Nie jestem jednak pewny, czy to ma sens, czy będziecie korzystali z tej możliwości. Pomyślę jeszcze nad tym. Napiszcie, czy chcecie taką grupę, czy to pomoże wam. Wiem, że samemu nie jest łatwo być ciągle zmotywowanym, być ciągle silnym, pełnym energii. Dlatego dobrze jest być w grupie. Dobrze jest czuć, że inni chcą tego samego. Świetnie. Zatem potrzebna nam jest wizja, obraz tego, co chcemy osiągnąć, ale oprócz tego ważne jest wiedzieć, dlaczego chcemy to osiągnąć. Właśnie dzięki temu będziemy mieli siłę, żeby pokonać przeciwności, żeby zrobić to, co jest potrzebne, żeby osiągnąć nasz cel Na pewno pamiętacie takie momenty z życia Gdy chcieliście czegoś bardzo mocno Myśleliście o czymś tak intensywnie, że nie mogliście spać Było tak? Mieliście takie momenty, że chcieliście czegoś tak bardzo Że zrobilibyście wszystko, żeby to się stało? Na pewno Mieliście takie momenty. Robimy wtedy wszystko, żeby tak się stało. Codziennie dążymy do naszego celu. Jeśli codziennie o czymś myślisz, to to staje się częścią ciebie. Twój mózg wie, że to coś jest bardzo ważne w twoim życiu. Koncentrujesz się na tym. Niektórzy Robią postanowienia, ale właściwie nie wiedzą, po co to robią. Nie mają jasnego obrazu swojego celu, nie myślą o tym codziennie, więc nie jest dziwne, że nigdy ich postanowienia nie spełniają się. To jest dość proste, prawda? Dobrze, moi drodzy. Mamy wizję, znamy powód, dlaczego chcemy coś zrobić. Co dalej? Powiedzmy, że naszym celem jest rozmawiać z rodziną po polsku. Wiemy dlaczego. To nasi bliscy chcemy pokazać, jak bardzo nam na nich zależy. Chcemy poczuć się świetnie, mówiąc po polsku. Mówić po polsku to piękny i wielki cel. Jednak jest to to cel zbyt ogólny, zbyt wielki. Musimy podzielić to na coś mniejszego. Musimy zrobić mniejsze części, mniejsze kawałki. Musimy z tych części, z tych kawałków zrobić codzienny rytuał, codzienny nawyk. Jeśli podzielimy coś na mniejsze kawałki, Wtedy łatwiej nam codziennie odnieść zwycięstwo Poza tym łatwo nam określić Co mamy konkretnie robić Mamy nauczyć się mówić po polsku Ale co ja mam konkretnie robić? <śmiech> Nieważne co dzieje się dookoła Czy masz mniej czasu, czy więcej Wiesz konkretnie co masz codziennie zrobić jeśli subskrybujecie jeden z moich programów, Daily Polish Stories albo Daily Polish Listening, to wiecie konkretnie, co macie robić. Jeśli subskrybujecie 100 historyjek z pytaniami i odpowiedziami, to wiecie, że każdej historyjki trzeba słuchać przez 3 dni i przez 3 dni trzeba odpowiadać na pytania. Potem kolejna historyjka. Tak długo, aż skończę wszystkie. Daily Polish Listening? Codziennie słucham jednej historyjki. Konkretna rzecz. Przez cały rok słucham codziennie historyjek. Zresztą nie musicie subskrybować moich programów. Wystarczy, że weźmiecie moje podcasty i słuchacie każdego przez 3-4 dni. Pamiętajcie, powtórki są bardzo ważne. Albo czytajcie książkę po polsku. Codziennie 10 stron Tak długo, aż ją skończycie Potem następna książka To jest konkretny plan działania Mamy plan i trzymamy się go Bez względu na to Bez względu na okoliczności Bez względu na wszystko Trzymamy się planu Wiecie co? To jacy jesteśmy bierze się z naszych rytuałów, z naszych przyzwyczajeń. Jeśli masz nadwagę, to znaczy, że masz zupełnie inne rytuały, inne przyzwyczajenia od kogoś, kto jest szczupły i wysportowany, prawda? Jeśli ktoś nauczył się kilku języków, to znaczy, że ma inne rytuały od kogoś, kto zna tylko jeden język. Ten ktoś codziennie robi coś, żeby nauczyć się czegoś w nowym języku. Słucha, czyta, rozmawia. Nasze przyzwyczajenia, nasze rytuały sprawiają to, jacy jesteśmy. Dzięki tym codziennym działaniom jesteśmy właśnie tacy, a nie inni. Nasze sukcesy albo ich brak biorą się właśnie z tych drobnych, codziennych rzeczy. To nie dzieje się nagle, że ktoś nauczył się mówić po polsku, albo zdobył mistrzostwo świata w tańcu. To codzienna praca, codzienne rytuały, przyzwyczajenia sprawiły, że osiągamy sukces. Sukces to nasza wizja, nasz ważny powód Nasze codzienne działania, nasze rytuały Wszystkie te małe rzeczy powodują, że w końcu nasze marzenia się spełniają W końcu przyjeżdżasz do Polski i rozmawiasz po polsku Wszystko dzięki codziennym działaniom, codziennym malutkim rytuałom Pomyślcie, co chcecie poprawić w swoim życiu. Jaka to jest dziedzina życia? Wasze ciało? Może finanse? A może kontakty z bliskimi? Nie wiem, może chcemy nauczyć się czegoś, być w czymś lepsi? Zdecydujmy o tym. Pomyślcie, co to jest? Pomyślcie, na jakim jesteście etapie w tej dziedzinie życia? Jeśli to jest nasza kondycja fizyczna, pomyślcie, ile ważycie, ile możecie przebiec kilometrów, jaką macie sprawność fizyczną. Jeśli to jest język polski, pomyślcie, czy jesteście w stanie czytać po polsku, mówić po polsku, czy rozumiecie, co mówią ludzie. Jaki jest wasz poziom polskiego? Teraz, jeśli... Już wiemy, w jakim jesteście, jesteśmy miejscu, tylko trzeba być szczerym ze sobą. Pomyślmy, co nas doprowadziło w to miejsce. Jakie rytuały, jakie przyzwyczajenia spowodowały, że jesteśmy w tym konkretnym miejscu. Jeśli uczycie się od pięciu lat polskiego i nie możecie rozmawiać po polsku, to znaczy, że robiliście coś źle albo nie robiliście czegoś. Jeśli mamy 20 kilo nadwagi, to znaczy, że robiliśmy coś, co do tego doprowadziło. Wszystko to, co robimy albo czego nie robimy powoduje, w jakim jesteśmy punkcie. To jak śpimy albo nie śpimy to, co jemy albo czego nie jemy, to, co czytamy albo czego nie czytamy i tak dalej. Wszystko to doprowadza nas do jakiegoś miejsca. Te małe rzeczy powodują, jacy jesteśmy. Teraz, kiedy wiemy, w jakim jesteśmy miejscu, pomyślmy, gdzie chcemy się znaleźć co chcemy osiągnąć teraz wystarczy tylko zmienić nasze rytuały zmienić nasze przyzwyczajenia trzeba dokładnie zaplanować co będzie się robić w jakie dni będziesz biegać w jakich godzinach będziesz słuchać historiek po polsku czego konkretnie będziesz słuchać jasne? trzeba być bardzo konkretnym w tworzeniu tych planów, tych rytuałów Jeśli będziecie trzymać się tego planu To po pewnym czasie Zaczniecie robić to automatycznie Bez zastanawiania się Bez myślenia Mam to zrobić czy nie Po prostu robisz to Jeśli zaczęliście jakiś plan To świetnie, róbcie to dalej jeśli chcecie rozpocząć coś nowego Nie czekajcie do poniedziałku Do początku miesiąca Do początku roku Zacznijcie już dziś Będziecie dumni z siebie Że zaczęliście coś nowego Coś ważnego Że potraficie dotrzymać Danego słowa Potraficie być konsekwentni Potraficie kontrolować Swoje zachowanie Moi kochani Życzę wam w tym roku siły, konsekwencji. Realizujcie swoje plany i nigdy, przenigdy nie poddawajcie się. Wszystko zależy od nas, to my decydujemy o tym, co robimy, a czego nie robimy. Jeśli znajdziecie chwilkę czasu, to proszę napiszcie, co myślicie na temat, o którym mówiłem. Czy zgadzacie się ze mną? A może macie inne zdanie? Czekam na wasze komentarze pod podcastem Albo na stronie na Facebooku Zanim skończę Chciałbym podziękować wam Za wszystkie życzenia Które od was dostałem Jest mi bardzo miło Bardzo przyjemnie Bo dostałem od was wiele Wspaniałych, ciepłych słów Dostałem wiele prywatnych wiadomości. To wspaniale, że pamiętacie o mnie. Dziękuję Wam z całego serca. Świetnie, moi drodzy. Myślę, że to wszystko na dziś. Trzymajcie się swoich dobrych rytuałów. I do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam serdecznie. Papa. Pa.